wszystkich. Ja mam na imię Jerzy, jestem alkoholikiem. Yy, tutaj zaproponowano mi, żebym yy, tą speakerkę dzisiejszą, yy, jeżeli chodzi o krok dziesiąty. Ja postaram się powiedzieć w ten sposób, że yy, krok dziesiąty realizuję, jest to jeden z tych trzech, który jest realizowany na bieżąco i ciągle już praktycznie. Chciałem też się podzielić taką sytuacją, która tu zaistniała, bo ja wróciłem do domu kilka minut temu, 20 chyba, bo z telefonu informacyjnego tutaj intergrupy miałem taką yy, rozmowę wczoraj z osobą, która potrzebuje pomocy i właśnie byłem też na meetingu, bo tam yy, zaprowadzić, by, bo poczuł się, czuł się nieswojo w ta, każdym bądź razie. To mi przypomina moją sytuację, jak zacząłem pracę ze sponsorem na programie 12 Kroków Anonimowych Alkoholików, gdzie też miałem zacząć pracę, to było w październiku o 18, a za 15:18 zadzwonił kolega, który potrzebował bardzo pomocy. Był pod wpływem alkoholu, ja tego kolegę znałem i on, ja mu pomogłem pomogłem w ten sposób, że przyprowadziłem go do domu dałem, przenocowałem, dałem rano czyste, ciepłe, suche ubranie ale powiedziałem, że to jest jedyny raz, jaki tak sposób mu pomogłem tutaj też powiedziałem temu młodemu człowiekowi 23 lata jest w wieku mojego syna ma tak samo praktycznie na imię i praktycznie tak ten sam wiek data urodzenia wracam jednak do tego programu 12 kroków i do kroku 10. Krok 10 jest dla mnie krokiem takim, w którym ja doświadczam i stawiam czoła tym wszystkim wezwaniom, które były dla mnie wcześniej z powodu mojego egoizmu, egocentryzmu, a przede wszystkim tchórzostwa nie do pokonania. Ja nie radziłem sobie z żadną sferą swojego życia. W realizacji programu, gdzie uznałem swoją bezsilność w kroku pierwszym, uwierzyłem w siebie, y, swojej sile wyższej. Ja ją zdefiniowaną i zrobiłem krok czwarty, czyli odważną inwenturę moralną. Nigdy w życiu takiego czegoś nie robiłem, nawet będąc osobą wierzącą jestem osobą wierzącą, ale nie praktykującą religijnie. Ja nigdy nie przeżyłem takiego doświadczenia duchowego w kwestii, jeżeli chodzi o spowiedź, obrachunek moralny, czy inny rachunek sumienia. I wypisywałem swoje obrazy w stosunku do moich najbliższych osób mi znanych, nieznanych i z przeszłości sięgnąłem do najgłębszych zakamarków swojego pamięci, umysłu i duszy okazało się to dla mnie trudne niektóre rzeczy były pisane praktycznie ze oczami pełnymi łez dlaczego o tym mówię bo to już kolejny raz jest gdy trzeba było stanąć w prawdzie ja powiem tak, mój okres abstynencji jest przeszło 4 lata i początkiem mojego tego procesu, to była terapia, na terapii dostałem to co dostałem, wiem jak się zachować, z terapeutycznego punktu widzenia jestem osobą stabilną, bez zapicia, więc to jest te trzeźwienie moje, tak jakby łatwiejsze. Yy, powierzając w każdym kolejnym kroku, doszedłem do tego kroku dziewiątego, gdzie z listy robiłem listę osób, które powinienem przeprosić powinienem zadośćuczynić, prosić o wybaczenie jeszcze mi kilka od tych osób zostało, tutaj na marginesie dodam, że zapomniałem też o swojej zmarłej żonie ale to jest na, to już na, na marginesie chciałem też powiedzieć, że dziewiąty krok u mnie to, że teraz Jestem zupełnie innym człowiekiem. Mam w zamian tego, co miałem, nosiłem w sobie urazy do innych przez swój egoizm, swoje tchórzostwo. Nosi, to było dla mnie dosyć trudne. Wiem, że zacząłem od osób, które. Hmm, do których żywiłem urazę, bo na przykład osoby, bardziej, że ja jeszcze zacząłem kręcić scenariusz jak powinna przebiegać ta rozmowa. Ja byłem gotowy zrobić wszystko, żeby przeprosić, zadośćuczynić. Idąc na przykład do jednych z osób, do jednej z osób po schodach, byłem, że nogi robią mi się z gąbki, otwierając, pukając do drzwi, bo to rozmowa była w tym czasie pandemicznym, więc to odbywało się na korytarzu. Porozmawiałem, powiedziałem, co jest istotą mojego, mo, co było istotą moich błędów, co mojego zachowania, dlaczego żywiłem urazę. Osoba ta, która prosiłem o, o to, by mm, wybaczyła mi moje te w stosunku do niej zachowanie, I zupełnie inaczej reagowała na to. Wiedziałem po prostu ja, że wiedziała o tym, że ja, że jestem osobą uzależnioną, że jestem alkoholikiem. Nie, nie chciała zadośćuczynienia. Na się dodam też, że ta osoba w dalszym ciągu twierdzi, że powinno zmienić się pracownika gospodarczego, bo ja dorabiam sobie tutaj na wspólnocie mieszkaniowej, gdzie mieszkam. I takim przykładem roku dziewiątego tutaj jeszcze też będę kontynuował, była mm, rozmowa z moim synem i córką. Syn jeżeli chodzi o tę rozmowę syn była to krótka rozmowa była to rozmowa na faktach była to rozmowa szczera, bo taka powinna być też mi powiedział, że zadośćuczynienia nie chce a jednocześnie powiedział mi, że wybacza wszystko to co było powiedział mi też, że ja tu zacytuję, byłeś dobrym ojcem tylko ty byłeś uzależniony do alkoholu tak było ja twierdzi, że byłem dobrym ojcem więc przyjmuję to jako dobrą monetę dobre, dobre na przyszłość rzadko mam kontakty z dziećmi bo one nie są, nie mieszkają ze mną to już są osoby dorosłe, młode dorosłe osoby mające swoje życie ale one są czasu nie nadrobię bo, bo nie, po prostu nie nadrobię jeżeli chodzi o córkę, rozmowa też miała być przeprowadzona. Ja po prostu te scenariusze kręciłem, że yy, będzie tak, takie pytania, takie odpowiedzi. Córka mi nie wybaczyła tego, co było. Hmm. Powiedziała, że może wybaczyć. Powiedzieć słowo wybaczam jest prosto, ale wybaczyć nie jest, jest łatwo. Nawet powiedziała mi, że jest w dalszym ciągu ciężko przyjeżdżać do domu. Mamy kontakt, rozmawiamy, teraz na parę, za parę dni przyjedzie, ale nie jest łatwo. Przyjmuję to z pokorą, przyjmuję to z, no z tak jak mówię, przyjmuję to z pokorą. Ciężko mi jest o tym mówić, bo jak powiedziałem, w kroku dziewiątym zrobiłem tak dokładną m, tą inwenturę moralną, że powodowało to ten stan, który teraz jestem. jeżeli chodzi o krok dziesiąty łatwość mi tego kroku polega na tym, że ja mm, moja modlitwa polega na tym, że ja codziennie rano poświęcam dosyć jest to długi czas, ale poświęcam dosyć i sporo czasu na to, by modlić się swoimi słowami prosić o pogodę ducha i jednocześnie by użyczył mi mój, moja siła wyższa użyczyła mi wsparcia siły i zdroworozsądkowego myślenia rok dziesiąty mówi tutaj taki jak go zacytuję mówi o prowadziliśmy nadal obrachunek moralny z miejsca przyznając się do pełnionych błędów Tą sytuację w życiu, że ja nie wiem jak się zachować, jeżeli chodzi o to, ja dam taki przykład, zmieniłem pracę, w pracy której teraz jestem, ja zaczynałem swoją drogę zawodową, że tak powiem, wróciłem w miejsce, gdzie zaczynał się też mój proces uzależnienia, znają mnie Znają mnie tutaj, część osób tych jeszcze pracuje. Gdy tylko przyszedłem, wróciły wspomnienia z ich strony, wróciło to wszystko, nagadywanie jaki byłem i, i, i jak działałem z tymi swoimi dawnymi urazami w stosunku do mnie i ja z, do, z urazami w stosunku do nich. Ale poprzez to, że mówię, zrobiłem i poznałem siebie przez program 12 kroków, yy, zachowałem pokorę, bo znalazłem tutaj o definicję pokory, która mi bardzo odpowiada. Ona jest w kroku siódmym. Pokora jako styl życia. Sposób na to, by mm, odpowiednio reagować. Pokora połączenia z cier, połączona z cierpliwością i połączona z nadzieją daje ten stan mi, który teraz jestem. Osoby, które tak jak wspomniałem w tej pracy znały mnie z tamtego okresu bo to już minęło prawie rok czasu, diametralnie zmienili swoje postrzeganie mnie. Jednocześnie byłem uczciwy, bo swojej szefowej w dziale powiedziałem od razu kim jestem. Jemu byłemu koledze, który jest szefem produkcji powiedziałem kim jestem z tego powodu nie mam żadnych problemów. Zresztą w żadnej tej pracy nie miałem problemów. Kiedyś wiedziałem, mówiłem też do szefa w jednej chwili, powiedziałem, że ja z pokorą to przyjmuję. To nie była pokora, to była po prostu z mojej strony niskie poczucie wartości. W każdych z tych prac, w których pracowałem starałem się nie unosić, nie reagować impulsywnie na to, a to przyniosło efekty między innymi te, te, w tej pracy, której jestem. Yy, żywiłem urazę tutaj do kolegi jednego, którego, który mnie uczył pracy na tym, bo ja pracuję jako tapicer na tym dziale. Teraz, że z racji tego, że przyjąłem z pokorą to, że niewiele umiem, że nie odnosiłem się do nikogo yy, w sposób arogancki, mam tą pozycję taką, jaką mam, jestem odpowiedzialny i jestem postrzegany jako osoba, yy, która właśnie mm, na którą można liczyć, która budzi zaufanie. W ten sposób rozumiem krok, rozumiem krok dziesiąty. Jeżeli chodzi o moje rozmowy z moją siłą wyższą to jest analizowanie dnia na bieżąco. W pracy znajduję zawsze chwilę miałem też taki przypadek co ty, dzisiaj, nie, co, ty, co ty w tej chwili robisz ja powiedziałem, że się modlę i była to prawda tak. nie, często takie mam i na, po prostu y, w ten sposób y, pomaga mi to przetrwać tą trudną chwilę nie wiem czy jest to spikerka na temat kroku dziesiątego bo tak jak mówię jestem troszeczkę rozkojarzony po pierwsze nie mogłem połączyć się w sposób bo rzadko zaglądam na spotkania u Bila, chociaż Jacek jest moim dobrym kolegą ale z racji tego że tak jest a nie inaczej widocznie powinienem to robić więcej ja będę kończył tą swoją speakerkę mam nadzieję że mówię pomogłem w jakiś sposób to jest moje doświadczenie nim chciałem właśnie się podzielić. Dziękuję.